Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk. Dzień dobry. Dmuchamy na zimne, tak mówi premier Tusk. Zapowiada utrzymanie niższego vat jak i na paliwa. Więcej powie o tym nasza reporterka. Nie w Pałacu Prezydenckim, a w Sejmie. Jutro zaprzysiężenie czworga sędziów TK. To ci, których mimo wyboru Sejmu nie zaprosił prezydent. Będzie relacja naszego reportera. Dwa tygodnie ma trwać rozejm między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Tymczasem Izrael prowadzi intensywne ataki na cele Hezbollahu w Libanie. Zapraszam na szczegóły tych i innych wydarzeń. sumę wydarzeń. Na początek ważna deklaracja premiera. Mechanizm ceny paliwa niżej zostanie utrzymany. Donald Tusk zapowiedział, że rząd nie rezygnuje z pakietu obniżającego ceny na stacjach, mimo zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Szef rządu zwrócił się też do marszałka Sejmu o możliwe szybkie przystąpienie do głosowania w sprawie odrzucenia drugiego prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Premier Tusk mówił o tym podczas otwarcia posiedzenia rządu. Ministrowie zdecydowali o utworzeniu Związku Metropolitalnego na Pomorzu. Będą też zmiany w prawach i obowiązkach ucznia. Łączymy się z naszą reporterką Sylwią Białek, która jest przed kancelarią premiera. Dzień dobry Sylwio. Dzień dobry. Powiedz co się zmieni i co jeszcze mówił szef rządu. Premier Donald tu powiedział, że od piątku będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia ognia na Bliskim Wschodzie na polskich stacjach paliw. Ale jak mówił, mechanizm CPN, czyli ceny paliwa niżej, zostanie utrzymane, bo jak dodał, ostrożnie podchodzi do zawieszenia broni pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a sytuacja w regionie wciąż pozostaje niepewna. Kierując się odpowiedzialnością i interesem Polaków,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 Premier zaznaczył, że informacje dotyczące zawieszenia ognia wszyscy przyjęli z dużą ulgą. Dodał jednak, że wszystko można powiedzieć, ale nie to, że sytuacja została ustabilizowana na stałe. Donald Tusk podkreślił także, że jedno jest pewne. Pokój, nawet czasowe zawieszenie ognia jest lepsze niż wojna. Ale premier, tak jak wspomniałaś, Doroto nawiązał też do zamieszania na rynku kryptoaktywów. Będzie głosowanie nad drugim wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut. Premier Donald Tusk poinformował, że zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o szybkie działania w tej sprawie. Premier powiedział, że ma niepokojące informacje dotyczące powiązania giełdy Zonda Krypto z politykami opozycji. Poinformował, że na przełomie października i listopada ubiegłego roku, czyli na miesiąc przed głosowaniem pierwszego weta prezydenckiego, prezes zarządu Zonda Krypto Przemysław Kral dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji związanych z Prawem i Sprawiedliwością i Konfederacją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 mówili wtedy, gdy ta ustawa w ubiegłym roku była po raz pierwszy wetowana. Mowa była wówczas o trzech tygodniach, a minęło już sto dni, tak mówił premier.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 I o tym była mowa podczas posiedzenia Rady Ministrów, a ministrowie przyjęli dziś projekt nowelizacji ustawy o prawie oświatowym po posiedzeniu rządu. Rzecznik rządu Adam Szłopka powiedział, że nowe rozwiązania zakładają między innymi ustawowe wprowadzenie systemu rzeczników praw ucznia.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 Wcześniej premier Donald Tusk wyraził nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy, by zawetować ten projekt dotyczący praw uczniowskich. Proponowane przepisy gwarantują też uczniom na przykład ustawowe prawo do kształtowania własnego wyglądu. Czyli e, tak mówiąc e, prościej, uczniowie będą mogli swoją osobowość wyrażać w ubiorze i będą mieli to zagwarantowane e, prawnie. Ale jeśli chodzi właśnie o, o, o to, by nikomu nie przyszło do głowy, jeśli chodzi o zawetowanie ustawy, to taką nadzieję prez, e, premier wyraził też w przypadku ustawy e, o w Związku Metropolitalnym w Województwie Pomorskim. Tę ustawę także przyjęli dzisiaj ministrowie. Taki związek obejmie Sopot, Gdańsk i Gdynię. I premier przypomniał, że na tych rozwiązaniach zależało samorządowcom. Wtajemniczeni, a no w przypadku województwa śląskiego i województwa pomorskiego, mam wrażenie, że wszyscy są wtajemniczeni. To był bój wieloletni. Jeśli chodzi o utworzenie metropolii, ma to bardzo bezpośredni wpływ na na życie ludzi i to wsparcie państwa, jeśli chodzi o kwestie transportu, zachęty dla gmin wchodzących w skład tych związków, to wszystko wymagało bardzo dużo pracy i trwało trochę dłużej niż, niż myślałem, ale ważny jest finał, i, a dobry finał wieńczy dzieło. Związek Metropolitalny w województwie pomorskim jest wzorowany na tym, który funkcjonuje już w województwie śląskim, a celem tej ustawy jest po prostu lepsza koordynacja rozwoju regionu, w tym transportu publicznego, inwestycji infrastrukturalnych i sprawne zarządzanie aglomeracją, która liczy ponad 1,5 miliona mieszkańców. Ważne deklaracje premiera Tuska dotyczące mechanizmu CPN i posiedzenie rządu. Podsumowanie przedstawiła Sylwia Białek. Bardzo dziękujemy za relację. Suma wydarzeń Jutro zaprzysiężenie czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale nie odbędzie się ono w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie prezydenta, tylko w Sejmie na zaproszenie sędziów. Do tej pory Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od dwojga z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm. To Dariusz Szostak i Magdalena Będkowska. W Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Powiedz, czy to będzie plan B w związku z tym, że prezydent opóźnia przyjęcie ślubowania przez wybranych sędziów i co mówi się o tej jutrzejszej uroczystości w Sejmie? No, chyba można traktować tą jutrzejszą uroczystość w kategoriach planu B. Na Sejmowych i Senackich korytarzach można dziś usłyszeć skrajnie różne opinie na ten temat. Parlamentarzyści popierający rząd mówią, że ta uroczystość nie byłaby konieczna, gdyby nie postawa prezydenta Karola Nawrockiego, który konsekwentnie w ich ocenie łamie prawo i odmawia, odmawia przyjęcia ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów. Senator koalicji obywatelskiej Adam Bodnar stwierdza, że Powinno dojść do niego niezwłocznie po wyborze i jak zauważa ten termin już upłynął. Nie możemy oczywiście pozwolić na to, aby prezydent uzurpował sobie kompetencje, które nie są przewidziane przepisami. Zaprzysiężenie ma charakter tylko i wyłącznie ceremonialny. Nie może być interpretowane w taki sposób, że pozwala prezydentowi na wybór poszczególnych osób do pełnienia funkcji sędziego. Ci sędziowie zostali wybrani przez Sejm, a prezydent po prostu powinien pozwolić na dokonanie tej możliwości zaprzysiężenia a ponieważ prezydent takiej możliwości tym sędziom nie dał, to stworzy ją Sejm. Oczywiście pojawia się pytanie, czy do tego zaprzysiężenia może dojść bez udziału prezydenta. Senator Polski 2050 Maciej Żywno uważa, że tak. Można było dłużej czekać, tylko w końcu dać ludziom pracować w trybunale i wydaje się, że ta decyzja przyjęcie ślubowania w, w, w parlamencie jest jak najbardziej niezbędna. Czas zrobić krok do przodu. Ten stan zawieszenia trwał zbyt długo. Opozycja ma oczywiście inne zdanie, jej przedstawiciele podkreślają, że odebranie ślubowania jest wyłączną prerogatywą prezydenta, a złożenie go przed Sejmem będzie nieważne. Senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk uważa, że czworo sędziów, którzy zdecydują się na ten krok po prostu złamie prawo, bo jak tłumaczy ich decyzja, bo jak tłumaczy ich decyzję w jego ocenie można interpretować nawet jako odmowę złożenia ślubowania przed prezydentem. Jeżeli sędziowie sami na coś takiego się decydują, mało tego jeszcze dodatkowo zapraszają pana prezydenta, czyli inicjują całe to wydarzenie, no to marnie wróżę takim sędziom, którzy jeszcze przed objęciem urzędu już łamią prawo. Odmowa złożenia ślubowania przed prezydentem oznacza zrzeczenie się urzędu. Jeżeli jutro nastąpi próba w inny sposób odebrania takiego ślubowania, jest ona według mnie równoznaczna ze złożeniem z urzędu zdaniem senatora PiSu, prezes Trybunału nie powinien tych sędziów nawet wpuścić do gmachu tej instytucji, a słyszymy, że po jutrzejszej uroczystości zamierzają właśnie tam się udać wspólnie z dwojgiem sędziów, którzy, od których prezydent ślubowanie już odebrał. Zgodnie z ustawą stosunek służbowy sędziego rozpoczyna się właśnie po złożeniu ślubowania. Dodam jeszcze, że na jutrzejszą uroczystość tu w Sejmie zaproszony został również prezydent Karol Nawrocki. Nie wiadomo na w razie czy skorzysta z zaproszenia? Wiele wskazuje na to, że nie. W uroczystości tej jutrzejszej na pewno nie wezmą natomiast udziału przedstawiciele rządu. Rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził dziś, że jest to sprawa Sejmu i prezydenta. Jutro w Sejmie zaprzysiężenie czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tym tematem zajął się Michał Fabisiak. Dziękujemy. Teraz komentarz konstytucjonalisty. Ewentualna nieobecność prezydenta Nawrockiego nie sprawi, że zaprzysiężenie będzie nieważne. Tak mówi Maciej Pach z Polskiej Akademii Nauk. W ustawie wyraźnie jest napisane, że to Sejm powołuje sędziów Trybunału. Zapis o przysiędze wobec prezydenta nie jest jednoznaczny z jego obecnością. Dodaje do.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 Prezydent próbuje wpływać na coś, na co realnego wpływu mieć nie może, mówił na naszej antenie konstytucjonalista dr Kamil Stępniak. Z punktu widzenia prawa, jeżeli porównajmy ten system nasz prawny do budowy domu, Konstytucja jest takim fundamentem. Natomiast prezydent, nie mając kompetencji do tego, chciałby, żeby norma ustawowa była dziwnie interpretowana, była ważniejsza niż ten fundament. Powiedzielibyśmy, on robi takie porównania biblijne: nasz pan prezydent, że buduje dom na piasku. My musimy dążyć do tego, żeby ta norma konstytucyjna została wypełniona. Konstytucja nie milczy o roli prezydenta, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny i zaproszenie sędziów, ale mówi, że sędziów wybiera. Sejm. W związku z czym, aksjologicznie, poszukując takich tych wartości konstytucyjnych, tego typu działanie w większości parlamentarnej jest usprawiedliwione. Mówił konstytucjonalista dr Stępniak o jutrzejszym zaprzysiężeniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Można przeczytać na polskie radio 24.pl. Jest akt oskarżenia w sprawie posła PiSu Krzysztofa Szczuckiego. Podczas pracy w Rządowym Centrum Legislacji miał on zatrudniać osoby, które nie pracowały dla RCL-u, ale pomagały mu w prowadzeniu kampanii wyborczej, ustalili śledczy. Zebrane materiały dowodowe wskazują na to, że te osoby brały czynny udział w kampanii wyborczej, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Chodziły w jego koszulkach z jego imieniem, nazwiskiem, hasłem wyborczym. Organizowały te osoby miejsca, gdzie mają być wywieszone plakaty. W sumie osoby te w trakcie kampanii wyborczej i okresu poprzedzającego kampanię wzięły udział w 80 chyba dwóch spotkaniach z wyborcami, w których brał udział m.in. Krzysztof Szczucki. Straty dla budżetu państwa w związku z nadużyciami miały wynosić 900 tysięcy złotych. Krzysztof Szczucki nie przyznał się do winy. Politykowi może grozić do 10 lat więzienia. Suma wydarzeń. W przeszłym tygodniu Komisja Europejska ma wstępnie zatwierdzić kolejny wniosek z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o czwartą transzę pieniędzy dla naszego kraju. To ponad 7 miliardów euro, czyli około 29 miliardów złotych. Wniosek o wypłatę Warszawa wysłała do Brukseli pod koniec grudnia ubiegłego roku. Po drodze pojawiły się problemy z reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Więcej o tym w relacji Beaty Płomeckiej.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 Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Zwycięstwo przez duże Z ogłaszają Stany Zjednoczone w wojnie z Iranem. Oba kraje po kilku tygodniach walk zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni. Dziesięciopunktowy plan ma być też podstawą do negocjacji pokojowych. Iran został tak osłabiony w walkach, że zdecydował się na rozejm, mówi amerykański sekretarz wojny Pete Hexet.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 Zwycięstwo militarne przez duże Z. Nasza operacja zdziesiątkowała irańską armię i uczyniła ją nieefektywną. Na polu walki na lata. Negocjacje pokojowe mają się rozpocząć pojutrze w Pakistanie. Nie ustają jednak ataki Izraela na Teheran. Zgodnie z deklaracjami władz Izraela, wojsko cały czas prowadzi operację lądową w Libanie. Hezbollah potwierdza, że zawiesił działania zbrojne na dwa tygodnie zgodnie z porozumieniem. Więcej o tym w relacji Mileny Rashid II hab. W Iranie pierwszy od 40 dni spokojny poranek, a na drugim froncie tej wojny w Libanie wciąż trwają walki. Izrael zaatakował m.in. w okolicach Nabatie, Jezin, kluczowego przygranicznego miasta Bindżbeil oraz w Sydonie, gdzie zginęło 8 osób, a ponad 20 zostało rannych. Wydał też nakaz natychmiastowej ewakuacji siedmiu dzielnic w południowym Bejrucie, gdzie zamierza zaatakować, jak deklaruje, cele Hezbollahu. Hezbollah z kolei na razie przestrzega zawieszenia broni. Dziś wczesnym rankiem wstrzymał ostrzał północnego Izraela i izraelskich żołnierzy w Libanie. Na zapowiedziane oficjalne oświadczenie organizacji jeszcze czekamy. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rasi Od 2 marca w Libanie zginęło około półtora tysiąca osób. Prawie pięć tysięcy zostało rannych. Przeszło milion osób zostało przymusowo przesiedlonych. W magazynie w Polskim Radiu 24 teraz głos z Kijowa w sprawie zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. To słuszna decyzja. Tak wołody Zełenski komentuje rozejm między USA a Iranem. Ukraiński prezydent podkreśla, że jego kraj wciąż bezskutecznie proponuje podobne rozwiązanie Rosji. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraiński prezydent napisał, że ważne jest, iż Stany Zjednoczone podjęły dyplomatyczne kroki. Jak dodał, zawieszenie broni to właściwa decyzja prowadząca do zakończenia wojny, ocalenia życia ludzi oraz dająca czas i niezbędne warunki, by dyplomacja mogła przynieść rezultaty. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraina także zawsze wzywała do zawieszenia broni w wojnie prowadzonej przez Rosję w Europie. Jak dodał Ukraińcy kolejny raz, powtarzają Rosji, że jeśli Rosjanie zaprzestaną swoich uderzeń, wówczas są gotowi odpowiadać tym samym. Kijów w w ostatnich tygodniach wysłał na Bliski Wschód kilkuset swoich specjalistów, doświadczonych w obronie przeciwko irańskim dronom Shahid. Paweł Buszko Polskie Radio. W związku z amerykańsko-irańskim rozejmem na wartości tracą akcje rosyjskich spółek naftowych. Tuż po informacji o zawieszeniu broni USA-Iran spadła cena ropy Brent. Wczoraj kosztowała od 107 do 110 dolarów za baryłkę. Dzisiaj rano na londyńskiej giełdzie cena spadła do 93,94 dolarów. O problemach rosyjskich koncernów Maciej Astrzębski. Według agencji RBK akcje koncernu Rosniew poteniały o 7,2%, a koncernu UKOIL o 4,3%. Nieco mniej straciły koncerny Nowateka, Gazprom i Softcom Flota. Do tego dochodzą kłopoty rosyjskich rafinerii i terminali paliwowych, które są regularnie niszczone przez ukraińskie drony. Agencja Reutera podała, że po ataku z 5 kwietnia w Kostowie w rejonie niżnego Nowogrodu wstrzymano produkcję w miejscowej rafinerii należącej do koncernu UKOIL. Maciej. Jastrzębski, Polskie Radio. Suma wydarzeń. Zaglądamy teraz na Węgry. Tamtejsza administracja podatkowa ujawnia szczegóły śledztwa dotyczącego zatrzymania konwoju z pieniędzmi dla Ukrainy. Za transportem ma stać także polska instytucja finansowa. Węgierska prokuratura generalna ma wystąpić przeciwko Austrii i Polsce z powodu nieprawidłowości dotyczących transportu. Dwa samochody ze sporą ilością gotówki i złota zatrzymano w marcu pod Budapesztem. Ukraińskich pracowników konwoju wypuszczono, ale zatrzymano pieniądze w celu, jak to określono przeprowadzenia śledztwa w sprawie prania pieniędzy. W komunikacie administracji podatkowej czytamy, że do tej pory sporządzono raport na temat zawartości transportu, przesłuchano kilku świadków, a także zbierano informacje z kilku źródeł. Według ustaleń śledztwa w ukraińskich samochodach pancernych znajdowały się jedynie świeżo wydrukowane banknoty euro i dolary. Europejską walutę miał wydrukować włoski bank centralny. Dodatkowo podano informację, że oprócz ukraińskiego oszczat banku za transportem pieniędzy stoją dwie inne instytucje finansowe – Polska i Gibraltarska. Nie wyjaśniono jednak szczegółów. Węgierska Prokuratura Generalna z powodu nieprawidłowości transportu wystąpi też przeciwko Austrii i Polsce. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Teraz Wielka Brytania i wyższe opłaty za nowe paszporty. Nowe stawki obowiązują od dzisiaj. Cennik spotkał się z ostrą krytyką, ponieważ wszedł w życie tuż przed sezonem wyjazdowym. Szczegóły tej sprawy zna Anna Rączkowska. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Home Office podwyżki uzasadnia tym, że system wydawania dokumentów musi na siebie zarabiać. Do tej pory część kosztów pokrywali wszyscy podatnicy, jednak od teraz cały ciężar spadnie na samych podróżnych. Rząd twierdzi, że dodatkowe pieniądze przeznaczy na sprawniejszą ochronę granic oraz lepszą pomoc konsularną dla obywateli na świecie. Ile kosztuje teraz brytyjski paszport? Za standardowy wniosek online dla dorosłego Brytyjczycy muszą zapłacić 102 funty. Dokument dla dziecka zamawiany przez sieć kosztuje ponad 60 Funtów. Wniosek papierowy wysłany pocztą kosztuje teraz ponad 115 funtów, ponieważ wymaga ręcznej obsługi przez urzędnika. Paszport wydany w trybie ekspresowym to wydatek prawie 240 funtów. To już druga tak duża podwyżka w ciągu ostatnich 18 miesięcy i choć opłaty za dokument w granatowej okładce z podpisem jego królewskiej mości poszły w górę, czas oczekiwania na dokument stoi w miejscu i standardowo wynosi około 3 tygodni. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Suma Wydarzeń wracamy do tematów krajowych. Ministerstwo Zdrowia analizuje sytuację i przygotowuje apelację od wyroku w sprawie szczepionek przeciwko COVID. Nie zostały one odebrane od firmy Pfizer. Z odsetkami rząd musi przekazać się do depozytu ponad 6,5 miliarda złotych, mówi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Jesteśmy... Skłonni do tego, żeby apelować. To jest jakby kwestia prawna, czyli ten blok prawny, który wspólnie z prokuratorią w tej chwili analizujemy i ten drugi finansowy, bo niezależnie od tego, jakie kroki podejmiemy, to jesteśmy zobligowani do tego, żeby jednak środki na depozycie sądowym, na ten depozyt przekazać. Wyrok nie jest prawomocny. Zobowiązuje nasz kraj do odbioru 64 milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Komisja Europejska zawarła kontrakt z Pfizerem w 2021 roku w imieniu państw członkowskich. Rok później Polska odmówiła dalszego odbioru zamówionych dawek szczepionek. We wrześniu 2023 Pfizer pozwał Polskę do sądu o wykonanie umowy. Blisko pół miliarda opakowań zebrano do tej pory w systemie kaucyjnym. Trzy miesiące działania tego systemu podsumowała wiceszefowa resortu klimatu Anita Sowińska. Klienci zwracają uwagę na jeszcze zbyt małą sieć recyklomatów, zbyt małą ilość punktów zbiórki, także ręcznie, a także przygotowanie ekspedientów i ekspedientek, co też pokazuje, że wszyscy mamy wiele jeszcze do zrobienia, także ze względów komunikacyjnych. W Polsce potrzeba około 30 tysięcy urządzeń do zwracania opakowań objętych systemem kaucyjnym. Tak szacuje prezes operatora systemu kaucyjnego kaucja.pl Piotr Okurowski. Dzisiaj mamy ich 6,5, może 7 tysięcy, czyli jedną czwartą tego co potrzebujemy, a reszta jest dzisiaj zbierana manualnie. Najważniejszy w tym systemie jest konsument, który kupując napój uiszcza kaucję i my operatorzy, my handel, my biznes powinniśmy stworzyć taki system, który umożliwi konsumentom łatwe, bezproblemowe zwroty opakowań. Sieć recyklomatów ma się poszerzyć. Operatorzy systemu kaucyjnego i ministerstwo pracują nad rozwiązaniami dla małych punktów handlowych. Można tam zorganizować zbiórkę ręczną, puszek i butelek. Do połowy marca do obrotu zostało wprowadzonych miliard dwieście milionów opakowań zwrotnych. Polsk Polskim portom lotniczym nie grozi włoski scenariusz. Uspokajają władze spółki PPL, która zarządza m.in. lotniskiem Chopina w Warszawie. Dostawy paliwa są bezpieczne. O szczegółach Aleksander Przoniak.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 Pogotowie strajkowe ogłosiły związki zawodowe, które działają w Polskiej Grupie Górniczej. To pokłosie braku rozwiązań dla branży górniczej, które miał przedstawić górnikom rząd. Jak twierdzi Rafał Jedwapny ze związku w Sierpień 80, konieczne jest podjęcie drastycznych kroków Strona rządowa po raz kolejny zlekceważyła górników. Z informacji jakie posiadamy w miesiącu kwietniu, maju Polska Grupa Górnicza może utracić płynność finansową, a co za tym idzie może zostać postawiona w stan likwidacji. W najbliższych dniach na wszystkich naszych kopalniach zostaną powołane komitety protestacyjno-strajkowe i niestety musimy wyjść na ulicę. Związkowcy przygotowali specjalne pismo do premiera z informacją o powołaniu pogotowia strajkowego. Podpisały się pod nim wszystkie związki zawodowe, które działają w Polskiej Grupie Górniczej. W magazynie Lubelszczyzna 700 wyjazdów do usuwania skutków silnego wiatru odnotowali od początku tygodnia tamtejsi strażacy. Najwięcej interwencji blisko 600 dotyczyło połamanych drzew i konarów, około 100 uszkodzonych budynków. W Lublinie drzewa też przewracały się na zaparkowane w mieście auta.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 Do najpoważniejszego wypadku doszło w powiecie ryckim. Zerwana linia energetyczna poraziła tam 45-letniego mężczyznę. W ostatnich dniach w całym kraju z powodu wichur strażacy interweniowali kilka tysięcy razy. Na szczęście silne podmuchy wiatru ustały, ale na lepszą pogodę przyjdzie nam jeszcze poczekać. W weekend ma być nieco cieplej tylko na zachodzie. W pozostałych rejonach kraju ma padać, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Pod koniec tygodnia na zachodzie będzie cieplej, do około 13 stopni, jednak noce na przeważającym obszarze kraju z przymrozkami przy gruncie nawet minus 4, lokalnie minus 6 stopni. Na wschodzie i południu nadal możliwe opady mieszane, natomiast na zachodzie więcej rozpogodzeń. Poprawa pogody w całym kraju przejdzie w kolejnym tygodniu. Temperatura wzrośnie do 18 stopni. Suma wydarzeń. Na koniec kosmiczna misja Artemis II. Choć już zapisała się na kartach historii, to przed astronautami jeszcze najtrudniejsze zadanie – lądowanie na Pacyfiku. Relacja Dagmary-Kędzior.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 Tomasz Trela mówi też, że astronauci powinni wyjść z kapsuły o własnych siłach. Po kilku miesiącach przebywania w kosmosie, e, astronauci nie są w stanie chodzić o własnych siłach, no ale po kilku dni podróży kosmicznej, e, astronauci powinni bez trudu wykonać ten już kolejny krok. Ta misja to próba generalna przed załogowym lotem na Księżyc, do którego ma dojść za dwa lata. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Tą relację Kończymy Suma Wydarzeń magazyn przygotował Łukasz Pastor. Z najnowszymi informacjami wrócę do Państwa punktualnie o 17:00. Dorota Wojtalczyk do usłyszenia. To była Suma Wydarzeń. Reklama.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 przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu i zapraszam do godziny 19. Na początek mam dla Państwa ważną informację, to dla podróżujących. Drogą Krajową numer 7 między Łomiankami a Nowym Dworem Mazowieckim. Ogromny pożar. Płonie hala i zbiornik z paliwem w miejscowości Łomna. To właśnie jest w pobliżu Krajowej Siódemki. Pożar rozpoczął się od zbiornika z paliwem. W krótkim czasie ogień objął kolejne elementy znajdujące się w sąsiedztwie palety, pojazdy oraz hale hurtowni spożywczej. Z ogniem walczy Ponad 20 zastępów Straży Pożarnej. Akcja nie została jeszcze opanowana, a pożar nadal się rozprzestrzenia. Na miejsce kierowane są kolejne siły i środki, w tym cysterny z wodą. Jest jedna dobra informacja, że w tym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Ale proszę uważać, Droga Krajowa numer 7 między Łomiankami a Nowym Dworem Mazowieckim. A już teraz w Polskim Radiu 24 czas na politykę. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Paweł Pawłowski, witam serdecznie, a ze mną na łączu Adam Gomoła Polska 2050. Witam, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, pozdrawiam z Opola. Panie pośle, mamy czworo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są jeszcze zaprzysiężeni, nie odbyli ślubowania wobec prezydenta. No i właśnie ta czwórka sędziów wysłała do prezydenta Karola Nawrockiego zaproszenie na ślubowanie do Sejmu. Ta uroczystość zaplanowana jest na jutro i zastanawiam się, czy pana zdaniem będzie to skuteczne ślubowanie. No niestety nie jest to wymarzony scenariusz, na pewno dla nikogo. Bardzo jest mi przykro z tego powodu, że pan prezydent nie realizuje swoich ustawowych obowiązków w postaci odebrania ślubowania prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów. Natomiast Konstytucja mówi jasno, no, podczas nieobecności, bądź nieumiejętności wykonywania swoich obowiązków przez prezydenta zastępuje go marszałek Sejmu. Ale prezydent e, jest, jest, jest obecny, jest na miejscu w stolicy, jest w Polsce. To tutaj nie zachodzi przesłanka nieobecności prezydenta. No widzi pan redaktor, jest tylko wszędzie tam, gdzie trzeba. Jeździ do proresyjskiego Orbana, lansuje się na siłowni, a żeby wykonywać swoje obowiązki, to już niestety go nie ma. W związku z tym taka formuła, aby to ślubowanie w imieniu prezydenta odebrał marszałek Sejmu razem z notariuszem, który będzie jakby poświadczał, że, że to się odbyło prawidłowo. I mam nadzieję, że ci prawidłowo wybrani, jeszcze raz podkreślam, sędziowie zaczną pracę w Trybunale jeszcze w tym tygodniu, bo naprawdę jak kania trzuczu, państwo polskie potrzebuje prawidłowo działającego i niezależnego, i niezawisłego organu kontroli konstytucyjnej, jakim, jest, jakim powinien być, a już od 10 lat nie jest Trybunał Konstytucyjny. To dlaczego koalicja rządząca tak długo zwlekała z wyborem tych sędziów? Przede wszystkim nie chcieliśmy uczestniczyć w tej hutwie, która, która miała miejsce z panem Święczkowskim, który także poprzez wadliwy wybór na prezesa kierował jego pracami. Tak samo też nie trafiały tam środki w takiej pełnej, w pełnym wymiarze, jakim powinny tam trafiać, z uwagi na to, że po prostu ten organ działał przez ten czas wadliwie, więc... Czekaliśmy na ten moment, w którym faktycznie uda się wreszcie znaleźć takie kandydatury, które, które uzbierają niezbędną, bezwzględną większość na sali sejmowej. To się stało te parę tygodni temu i dzisiaj mam nadzieję to jest ten moment, kiedy możemy już w godzinach odliczać moment, kiedy kiedy wreszcie Trybunał Konstytucyjny zacznie pracować tak, jak powinien. Tylko mówi pan, panie pośle, o Bogdanie Święczkowskim, o prezesie Trybunału Konstytucyjnego, a ja teraz sprawdzam. Jego kadencja trwa do 16 lutego 2031 roku, więc tutaj mamy chyba niezmienność sytuacji od tamtej pory, a zwlekaliście no, dobre miesiące z wyborem tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No, Wszystko wskazuje na to, że ta większość w Trybunale Konstytucyjnym teraz będzie należała już do, do sędziów, którzy byli wybrani spośród sędziów w tej kadencji. Stąd mam takie głębokie przeświadczenie, że to daje nadzieję wreszcie na to, że Trybunał Konstytucyjny będzie zajmował się tym, czym powinien się zajmować, czyli właśnie kontrolą konstytucyjności aktów legislacyjnych w Polsce, a nie na przykład blokowaniem wyjaśnienia afery dotyczącej podsłuchiwania nielegalnego tysięcy obywateli, obywatelek, polityków, także przecież dziennikarzy, panie redaktorze, jak to właśnie czynił Trybunał pod przewodnictwem pana Święczkowskiego, który, tak jak pamiętamy, te wydarzenia, bodajże z roku 21 czy 22, tam także, i to było nawet kwestionowane wewnątrz samego środowiska Prawa i Sprawiedliwości, pan prezes Święczkowski został wybrany na tą funkcję po prostu przy wadliwym trybie. W związku z tym no, dzisiaj będzie należało na tego nowego gremium sześciu osób, aby tą sytuację jakoś uporządkować. Cieszę się, że jako polityk także tutaj dzisiaj nie muszę się tym prawem zajmować, bo po prostu wiem, że sprawa leży w rękach osób, które są dla zależne, Tylko panie proszę, tu jest pewnego rodzaju problem, bo, bo przepraszam, że wchodzę w słowo, ale cały czas rozmawiamy o tym, żeby sprawę Trybunału Konstytucyjnego uporządkować. Ja zastanawiam się, czy ślubowanie, którego konstytucja wymaga wobec prezydenta, może odbyć się bez obecności tegoż prezydenta przed marszałkiem sejmu, czy też przez notariuszem, który wyśle prezydentowi dokumenty poświadczające to, że to ślubowanie się odbyło. Czy nie jest to fikołek prawny i czy nie daje to możliwości podważania, samego aktu ślubowania przez opozycję, która jest przeciwna tego typu sytuacji? No to akurat, że prezydent odbiera ślubowanie nie wynika z konstytucji, ale z ustawy. Natomiast zgadzam się z panem, że oczywiście jest tu pewnego rodzaju problem i ja od razu mówię, że i to powiedziałem też na wstępie, że ubolewam nad tym, że to ma taki tryb, bo powinno się to odbywać literalnie, tak jak jest w procedurze opisanej w ustawie. Natomiast tak samo ta ustawa nie przewiduje też, że prezydent przekroczy swoje uprawnienia, nie decydując się na to, aby odebrać ślubowanie od prawidłowo wybranych sędziów. Więc w tej sytuacji oczywiście moglibyśmy wciąż czekać jeszcze nie wiadomo ile lat na to, aby nie wiem, zmienić ustawę na tyle, żeby wyjaśnić tę sytuację, ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tak ważny organ stwierdzający o legalności i konstytucyjności prawa w Polsce, był paraliżowany, nie wiem, kolejną dekadę. Naprawdę ten proces już trwa zbyt długo, ta sytuacja jest zbyt patowa, żebyśmy mogli biernie patrzeć na to, co się dzieje. Zresztą tak samo ci sędziowie też przesłuchiwani, wtedy pamiętam, na Komisji Sejmowej, pytani o to, jak podchodzą do tego, do tego typu zagadnienia jakie dzisiaj ma miejsce w Trybunale, mówią otwarcie. Jest to sytuacja bezprecedensowa, do której państwo polskie i polskie prawo się nie do końca przygotowało, nie przewidziało tych wszystkich bezpieczników, które były potrzebne w ciągu ostatnich 10 lat. I dzisiaj po prostu precedensami będziemy musieli tą sytuację prostować. Natomiast, tak jak mówię, to nie będzie leżało już w gestii polityków, tylko w gestii tych sędziów, którzy w taki sposób, moim zdaniem, w, prawnie, skutecznie będą od jutra, mam nadzieję, sędziami Trybunału Konstytucyjnego. To ostatnie pytanie w tym temacie. Jeśli prezydent nie uzna tego ślubowania, a prezes Trybunału Konstytucyjnego, Bogdan Święczkowski, nie wiem, nie zechce wpuścić tych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, to co wtedy zrobicie? To jest już bardzo otwarte pytanie i ja na nie nie znam odpowiedzi. Byliśmy już świadkami w tej kadencji Sejmu obrazków bardzo smutnych, takich jak ukrywanie prawomocnie skazanych przestępców w Pałacu Prezydenckim. Z których no i wtedy policja... do Pałacu Prezydenckiego weszła policja. Czy w takim razie policja również zostanie wysłana w Aleje Szucha przed siedzibę Trybunału Konstytucyjnego? Tego nie wiem. Mam nadzieję, że unikniemy tego scenariusza, ale niczego na ten moment nie możemy wykluczać, bo jeżeli pan Sińczkowski w tej swojej wątpliwej roli będzie chciał blokować możliwość pracy legalnie wybranym i ślubowanym sędziom, no to być może trzeba będzie w pewien sposób i tak tę sytuację rozwiązać. Nie chciałbym tego. To na pewno nie świadczy dobrze o stanie państwa polskiego. Niemniej... Proszę zobaczyć, że to jest po prostu w pewnym sensie wynik także tej niszczącej polskę polaryzacji. Dochodzimy do takiego momentu, w którym nawet tak obiektywne i bezstronne ciała jak Trybunał Konstytucyjny padają łupem politycznych negocjacji, politycznego brania sobie na zakładników najważniejszych ciał w Polsce, jest to bardzo przykra sytuacja, ale mam nadzieję, że ten jutrzejszy dzień będzie już ostatnim aktem tej bardzo smutnej historii, której rozdział zamkniemy i. I przed nami już tylko te dobre karty historii polskiej kontroli i konstytucyjności. Przypomnę, moim gościem jest poseł Adam Gomała z Polski 2050. Poseł, który wypowiada się w temacie ostatniego kryzysu związanego z jedną z giełd kryptowalutowych. Rezerwy jednej z giełd, właśnie największych giełd krypto spadły o ponad 90%. Klienci piszą, że tracili dorobek życia, sprawą zajmuje się prokuratura, ale zastanawiam się, panie pośle, czy państwo polskie pod rządami obecnej koalicji, dopuściło poniekąd do powstania czegoś na modłę Amber Gold? Oczywiście funkcjonowanie rynku kryptowalut w Polsce to jest sprawa, która ma swoje miejsce od kilkunastu już lat. Takie od kilkunastu lat ten rynek działa nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. Niestety przez większość tego czasu, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, praktycznie w ogóle legislacja w Polsce nie dostrzegała tego problemu, że ten bardzo dynamicznie rozwijający się rynek, bo przecież mówimy o rynku, w którym co siódmy dorosły Polak już lokuje swoje oszczędności, o rynku, którego historyczne inwestycje w sumie łącznie wynoszą ponad 70 miliardów złotych, a niektórzy już mówią o 100 miliardach złotych a wciąż nie było nawet definicji kryptowalut wpisanej do polskiego prawa, nie mówiąc już o skutecznym nadzorze nad tego typu podmiotami. Te sytuacje za nas poniekąd rozwiązała Unia Europejska poprzez rozporządzenie Mika, które nakładało na giełdy, które, na których dochodzi do handlu kryptowalutami, konkretne obostrzenia, konkretne regulacje i to, co Unia poprzez to rozporządzenie oczekiwała od państw członkowskich, takich jak Polska, to to, żeby wskazać jedynie krajowy organ nadzoru, który takie podmioty jak właśnie zonda krypto będzie nadzorował. Kiedy wchodziliśmy do rządu... Tak, miał być to KNF. Kiedy wchodziliśmy do rządu w roku tak naprawdę już 24 na początku, to nie zastaliśmy żadnych śladów pracy nad tą ustawą. Byliśmy na tym etapie chyba jako jedyni w całej Unii Europejskiej oprócz Bułgarii. I taka ustawa w roku 2025 trafiła do konsultacji i także do parlamentu jeszcze w pierwszej połowie roku 2025. Natomiast zanim to się w ogóle stało i zanim znaliśmy ostateczny kształt ustawy już mieliśmy do czynienia z bardzo dziwnymi ruchami ze strony populistycznej prawicy. No ale Tam opozycja mówi ten tak, ten... ustami słowy Miramencena, gdyby rząd Tuska nie był tak leniwy i przyjął ustawę zgodnie z terminem, czyli do końca 2024 roku, okres przejściowy skończyłby się w czerwcu 2025 roku, nie mówiąc już o tym, że w 2024 roku prezydent Duda by ją pewnie podpisał. No właśnie, może trzeba było się zabrać za to wcześniej, jak sugeruje opozycja. Jeszcze raz powtórzę. Kiedy wchodziliśmy do rządu, wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej z wyjątkiem Polski i Bułgarii miały rozpoczęte na jakimś etapie pracę nad ustawą wdrażającą rozporządzenie unijne Mika. Więc to, to opóźnienie, bardzo duże opóźnienie, odziedziczyliśmy po rządach PiSu. I owszem, zgadzam się, że być może to tempo mogło być jeszcze szybsze. Niemniej większość z tego problemu leży niestety w czasach, w czasach lat 2021-2023, kiedy inne kraje pracowały już nad tymi regulacjami, a w Polsce to się po prostu nie działo. Natomiast proszę zauważyć jedno, że zanim ta ustawa jeszcze przybrała swój ostateczny kształt, to pan, wtedy jeszcze kandydat na prezydenta, Karol Nawrocki, już zapowiedział weto do tej ustawy. Dlaczego? No Dzisiaj to się wszystko dość ładnie skleja w jedną historię o tym, jak organizacje, które liczyły na to, że kiedy nie będą nadzorowane jeszcze wywodze z tej ustawy, będą mogły dłużej funkcjonować na polskim rynku. Być może także kosztem bezpieczeństwa oszczędności setek tysięcy polskich obywateli i aktywnie lobbowały za, za zablokowaniem prac nad wdrożeniem tego nadzoru nad rynkiem. Dzisiaj płacimy za to cenę. To, co dzisiaj ujawnił zresztą premier Donald Tusk w zakresie doniesień ze śledztwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Każe nam zadawać sobie bardzo proste i bardzo ostre pytania. To tylko powiedzmy, co ujawnił Czy... premier. Premier przekazał informację, komu według jego wiedzy prezes giełdy kryptoaktywów, kry, kryptoaktywów przelewał pieniądze w ubiegłym roku. W tutaj Fundację Zbigniewa Ziobry i Przemysława Wiplera. Przemys Przemysław Wipler już zajął stanowisko w tej sprawie. Mówi, że to jest po prostu insynuacja. Znaczy, insynuacją mnie jest to, że 300 tysięcy złotych blisko w przeliczeniu na złotówki otrzymała fundacja, której on jest beneficjentem i, we, i widnieje na, na publicznie dostępnym rejestrze. Nie jest pomówieniem też to, że 450 tysięcy złotych otrzymała fundacja sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, która te pieniądze potem wydała na obronę m.in. Dariusza Mateckiego przed jego zarzutami. I to wszystko się bardzo dziwnie składa w czasie razem z głosowaniem nad tą ustawą, a potem nad wetem pana prezydenta. I naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, jak politycy Konfederacji i PiS, którzy mówią, że chcą rozwoju polskiego rynku i że w jego interesie blokują te przepisy, no właśnie, blokują te przepisy nie proponując niczego konstruktywnego w zamian. A jednocześnie proszę być świadomym tego, że dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której już od 9 miesięcy, zgodnie z terminami unijnymi rozporządzenia, o którym Państwu mówiłem, nie można zakładać działalności w zakresie rynku kryptowalut w Polsce, a za 3 miesiące też te firmy, które działają jeszcze na starych licencjach sprzed rozporządzenia Mika, także stracą możliwość działania w Polsce. Jesteśmy ostatnim krajem w całej Unii Europejskiej, który tej ustawy nie przyjął. Naprawdę mamy pożar, który trzeba gasić. Mam nadzieję, że tę ustawę przyjmiemy jak najszybciej. Po to jest także ustawa Polski 2050, którą składałem jeszcze w zeszłym roku i ona bardzo niecierpliwie czeka na rozpoczęcie prac nad nią, bo tutaj się liczy każdy dzień, każdy tydzień. O tych szansach, które tracimy z powodu tego, że po prostu branża uciekła z Polski już nawet nie mówię. Mówię o sytuacjach pół miliona aktywnych użytkowników, chociażby ządy krypto, którzy dzisiaj zastanawiają się, czy ich oszczędności będą wypłacone, czy już gdzieś nie rozmyły się w tym bardzo zawiłym rynku. Mówię także o sytuacjach, kiedy jako państwo polskie musimy bronić się przed różnego rodzaju aktami wrogiej dywersji. Tylko co państwo jest... polskie może to... zrobić, żeby ci ludzie, którzy zainwestowali swoje pieniądze na giełdzie kryptoaktywów, mogli te pieniądze odzyskać? Czy te pieniądze są nie do odzyskania pana zdaniem? To wszystko zależy od tego, jaka sytuacja faktycznie panuje dzisiaj w sądzie krypto. Władze tej spółki, mimo bardzo silnego nacisku społecznego, wciąż nie ujawniają tych rzekomych ogromnych rezerw, w szczególności bitcoina, których jak wiemy na tych płynnych tak zwanych hot walletach, po prostu brakuje, więc ja oczywiście trzymam kciuki i bardzo tego sobie życzę, żeby tam faktycznie tej płynności nie zabrakło, żeby tych oszczędności Polacy w liczbie setek tysięcy osób nie stracili, ale jak jest, to wie tylko prawdopodobnie pan prezes Przemysław Kral. Natomiast patrząc na już sytuację wielu osób, które czekają po kilka dni na wypłatę tych środków, na sytuację klubów, które są sponsorowane przez Zondę Krypto, a które także w swoich należnych środków nie otrzymywały od jakiegoś czasu, to wszystko bardzo źle wygląda. I jestem pewien, że gdyby ta ustawa i ten nadzór funkcjonował już od, no, przynajmniej czterech miesięcy, jak wiemy, kiedy mogła ta ustawa już wejść w życie, to być może organ powołany do tego właśnie nadzoru, czyli KNF, mogłaby już e, interweniować wcześniej. Dzisiaj nie wiem, e, czy nie jesteśmy na skraju bankructwa tej firmy, o tym się głośno mówi e, i znów jako Polacy będziemy mądrzy po szkodzie. Niestety, ale e, w mojej ocenie winę za to w 100% ponosi e, właśnie prezydent Nawrocki i PiS razem z Konfederacją. E, wydawało będzie się, jeszcze na pewno rezonować, natomiast panie pośle musimy kończyć naszą rozmowę. Adam Gomoła, Polska 2050, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Dwadzieścia cztery pytania. Rozmowa polityczna. Jest szesnaście pięćdziesiąt. Świata pogląd. Czas na tematy międzynarodowe w Polskim Radium 24. Z nami jest Ernest Zozun, Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś temat numer jeden, czyli zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ogłoszone w nocy naszego czasu na niecałe chyba półtorej godziny przed ultimatum, zresztą kolejnym ultimatum Donalda Trumpa wobec Iranu. Stany Zjednoczone odniosły całkowite i kompletne zwycięstwo, tak ocenił Donald Trump. O zwycięstwie mówi także Iran. No to kto jest zwycięzcą tego zawieszenia broni? Pomyślałem sobie w tej chwili, jak mówisz, że my, przede wszystkim my jesteśmy zwycięzcami tego zawieszenia broni, bo po pierwsze, jak tylko zostało ono ogłoszone, to ceny ropy naftowej spadły w dół i to bardzo szybko, w związku z czym wróży to dobrą sytuację na rynkach paliw, co przełoży się oczywiście na to, co zobaczymy przy dystrybutorach na stacjach benzynowych. Również myślę sobie, że zyskują tak jedna, jak i druga strona, bo po pierwsze Stany Zjednoczone zatrzymują swoje zaangażowanie wojenne na Bliskim Wschodzie, w związku z czym na przykład Donald Trump będzie mógł w tej chwili o wiele bardziej przyłożyć się do tego, by ta Ameryka great again i żeby wewnątrz tej Ameryki móc działać, bo Amerykanie z działań swojego prezydenta są mocno niezadowoleni. Zatem e, no wybory i oczywiście... połówkowe w listopadzie. A wybory połówkowe w listopadzie plus do tego patrzyli na również te pylony na swoich stacjach paliwowych i tam za galon benzyny trzeba było płacić ponad 4 dolary, a to dla Amerykanów jest bardzo wysoka cena, w związku z czym oni mocno, nieprzychylnie patrzyli na tę wojnę. No i Bliski Wschód i ten Iran, bo po pierwsze dzisiejsze doniesienia cały czas pokazują, że jednak cały czas tam jakieś rakiety czy bomby spadają, ale jednak spada ich o wiele mniej, no a po drugie jest szansa, że to jednak będzie szło ku uspokojeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie niż ku jej zaognianiu, bo pierwszy dzień zazwyczaj po podpisaniu takiego porozumienia, Rozumienia o zawieszeniu broni jest jeszcze taki niespokojny. Wszyscy sobie patrzą na ręce. Nie do końca te działania są jeszcze zatrzymane, no ale później przywołują się strony do porządku i jakoś to zaczyna wyglądać. Proszę pamiętać, że tutaj mamy do czynienia z trzema stronami, bo Iran jest tym atakowanym, ale atakujących jest dwoje i oni mają różne interesy i różne zamierzenia wobec tego Iranu, w związku z czym jednoczesne zatrzymanie Stanów Zjednoczonych i Izraela myślę, że w jednym momencie było po prostu niemożliwe. Ernest, zawieszenie broni dwutygodniowe. W piątek mają ruszyć rozmowy pokojowe. Co o nich wiemy na ten moment? Czy da się zawrzeć trwały pokój? Miejmy nadzieję. To znaczy ja obstawiam, że trwałego pokoju nie da się zawrzeć z tej prostej przyczyny, że od lat widzimy co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Tam podpisywane są różnego rodzaju porozumienia pokojowe, porozumienia o przyjaźni, o współpracy itd., itd., a od dziesiątek lat obserwujemy jednak co chwilę wybuchające jakieś wojny między poszczególnymi państwami na Bliskim Wschodzie. No i co jakiś czas również obserwujemy zaangażowanie Zachodów. te konflikty, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie. W związku z czym interesy są rozbieżne z różnych punktów widzenia i trwałego porozumienia pokojowego, no myślę, że tutaj szans nie ma praktycznie z żadnych, no a jeśli jakiekolwiek są, to są minimalne. Na pewno uda się podpisać umowę między Iranem a Zachodem i być może te stosunki z tym krajem w środku państw bliskowschodnich będą po prostu się normalizowały i szły w lepszym kierunku. Acz tutaj też rzeczywiście różnych przeszkód jest moc i tak, Stany Zjednoczone będą musiały je po prostu w jakiś sposób eliminować. No i miejmy nadzieję, że ku chęci wszystkich stron, bo to nie tylko jeszcze do tego Izrael, ale jeszcze inne państwa arabskie, te przeszkody będą eliminowane. To chciałam się zapytać, a gdzie w tym wszystkim jest Izrael i premier Benjamin Netanyahu? Bo przypomnijmy, Cały czas Izrael kontynuuje ataki w Libanie i ponad, no tutaj te doniesienia są takie, że ponad 100 ataków w 10 minut przeprowadził Izrael na Liban. Pierwsze dane mówią o setkach zabitych i rannych i Bejrut jest teraz celem najcięższych ataków od początku wojny. Benjamin Netanyahu jest osobą, którą trzeba teraz chwycić za ręce i powstrzymać od działań wojennych, ponieważ on już jakiś czas temu poczuł krew i widzi, że jeśli prowadzi wojnę, to ta wojna odsuwa od niego wszelkie kłopoty, tak polityczne jak i te sądowe, które przed nim. Ostatnia wojna i to ataki na Iran przysporzyły mu olbrzymiej popularności w Izraelu, w związku z czym zaprzestanie wszelkich działań wojennych i walki z wrogami Izraela po prostu są dla niego niemożliwe, ponieważ uspokojenie sytuacji spowodowałoby, że obywatele tego państwa zaczną znów przyglądać się po pierwsze wewnętrznej sytuacji politycznej, po drugie przypomną sobie o tym, że Benjamin Netanyahu zamierzał przeprowadzić reformę systemu sprawiedliwości, która miała pozwalać władzy na dużą bezkarność i dużą możliwość działania bez kontroli sądowej. No a po trzecie mogą sobie przypomnieć o tym, że jednak toczą się sprawy korupcyjne przeciwko Benjaminowi Netanyahu. No i w najbliższych wyborach wcale nie musi być tak, że Likud nawet w tej koalicji skrajnie prawicowej będzie mógł utrzymać władzę, dlatego że opozycja dyszy mu właściwie w kark. I te różnice w tej chwili, gdyby zatrzymać wojnę, byłyby nieduże. No a nie wiadomo, jakby to się potoczyło w ciągu dalszym. Na razie Benjamin Netanyahu. Dzięki wojnie wygrywa. Tym bardziej, że Iran od wielu lat wie doskonale, że, przepraszam, Izrael od wielu lat wie doskonale, że Iran jest największym wrogiem Izraela na Bliskim Wschodzie. Zresztą Iran tego nie krył. W różnych manifestach politycznych i regionalnych mówił jasno, że będzie zawsze dążył do zlikwidowania państwa Izrael. Zresztą Izrael nie był tutaj dłużny. Podobnie mówił, I... że celem jest zniszczenie tak, że jest zniszczenie Izra Iranu. W związku z czym Benjamin Netanyahu realizuje w tej chwili tę podstawową myśl swojego społeczeństwa wojenną, no i jeśli tej myśli podstawowej, wojennej nie będzie, no to będzie się musiał zająć innymi Ernest. sprawami, a myślę, że społeczeństwo zajmie się wtedy nim. Ernest Zozn, myślę, że jeszcze wielokrotnie będziemy mieli okazję rozmawiać myślę, o tym, co dzieje że... się na Bliskim Wschodzie. Musimy myślę, postawić że Tak, Myślę, że tak, tym bardziej, że to dopiero jest początek, początek. tego tak. całego procesu i nie wiadomo, w którym kierunku on pójdzie. I dziś się cieszymy, a jutro możemy mieć zupełnie inne miny, patrząc na tę sytuację. Ernest Zozoń bardzo dziękuję. Świata Pogląd. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.